ale z drugiej strony bardzo dobrze, że ci pieprznięci opracowują takie metody i, i listy rzeczy do zrobienia, bo wiemy, co zastosować natychmiast i na kim. Gdy, gdybyśmy to natychmiast zastosowali, to problem ludzkości może być z głowy za. Jedno, najwyżej dwa pokolenia. Po prostu pozbędziemy się tych pasożytniczych, szkodliwych elit. No, ja się zastanawiam tak e, prywatnie. Ogryn tak. powinien zastosować te zasady proponowane do, do siebie. Mhm. I on i jemu podobni. To są wielodzietni. Rothschildowie, to, to mnóstwo dzieciarni produkują, każde pokolenie. Niech zastosują do siebie. Trzecie dziecko na śmietnik, do slumsów. Nie tak, wolno tak. edukować. Tym, Proszę oni, bardzo. Oni się uważają za Niech piją, niech piją zaświnione napoje i jedzą e, zatrutą żywność. Proszę bardzo, niech biorą wszystkie przepisowe szczepionki, które sami proponują goją. Proszę bardzo, ale od nas wara dane prawo od Boga do życia bez bez takich e, udręk i nieszczęść. Jeśli pan... ktoś nam stoi na przeszkodzie, tak. to jest po prostu wrogiem ludzkości. A, panie, panie Piotrze, tutaj jest? nie ma się co zagłębiać, co powiedział Tarplej, czy co powiedział tamten. To są wszystko znane rzeczy. Jest mnóstwo ludzi, którzy to propagują i którzy to krytykują. Trzeba przejść do sedna sprawy. Co z tym zrobić? Bo nie możemy przez całe wieki być tylko biernymi obserwatorami i patrzeć, jak nas niszczą. No, ja się z tym zgadzam zdecydowanie, z tym, że mi się wydaje, że większość ludzi w ogóle nie zdaje sobie z tego sprawy i uważa, że jest to pełna bzdura. Dlatego pierwsi pójdą na, pierwsi pójdą na zniszczenie. To I tutaj się zgadzam z, z teoriami doboru naturalnego. Ten, który nie będzie poinformowany i nic nie zrobi, tyłkiem nie ruszy, ten zginie. A jak pan myśli, panie Piotrze, że ten kryzys, bo ja się tak sam, sam zastanawiam, czy ten kryzys ekonomiczny, który jest teraz, to nie, to nie jest, bo mamy taką sytuację z jednej strony, że ludzie na przykład, którzy żyją za dolara dziennie albo za mniej, spotykają się z taką sytuacją z powodu inflacji, że nie są w stanie kupić sobie jedzenia na przykład w sklepie, ponieważ ich na no to nie stać. To nie jest kryzys ekonomiczny, to jest kryzys bankerski. Jaki? Banksteria prowadziła system pieniądza, system uzależnienia człowieka od nich. W społeczeństwach przedbanksterskich ludzie produkowali to, co potrzebowali, wymieniali się za pomocą kamieni, czy, czy, czy barteru, czy, czy jakiejś równowagi w, w monecie, produkowanej z krużców, Nie było problemów. Nie ma problemu zasobów czy przeludnienia. Jest problem elit. Elity przeszkadzają nam w normalnym życiu i w rozwoju. Nie ma problemu gospodarczego, ekonomicznego, finansowego. To są wszystko sztucznie stworzone kryzysy. Stworzone przez elity, żeby nas Pognębiać, odludniać, zabijać i utrzymać w ciągłej kontroli. Bo jeżeli jest więcej ludzi, to jest większe zapotrzebowanie. Na buty, na czapki, na jedzenie, na rozrywki. Czyli więcej potrzeba zatrudnić, żeby zaspokoić te potrzeby na produkty i usługi. Więc teoretycznie, gdyby planeta Ziemia była nieskończenie wielka, może być nieskończenie ogromna ilość ludzi na niej. Ponieważ mamy tam pewne ograniczenia zasobowe, to mogą być jakieś optymalne granice, do których przy obecnej technologii możemy utrzymać w, w, przy, przy dobrych warunkach życia tyle, a tyle miliardów ludzi. Reszta wszystko jest bzdura. Panie Piotrze, a co pan myśli, co, co ludzie powinni zrobić w takiej sytuacji, w takiej sytuacji, Uczenia się gospodarki na świecie, bo chyba z tym mamy do czynienia obecnie. Czy ma pan jakieś przemyślenia na ten temat? Co ma co, co, co, na przykład Polacy... Trzeba zrobić to, zrobi? co zrobiła Islandia. Mhm. Wywalić bank, banksterów na, na zbity prysk i przejąć gospodarkę, ustrój, system w swoje ręce. zmienić konstytucję, prowadzić prawdziwą demokrację, a nie fasadową. Myśli pan, że jest taka możliwość zrobienia takiego czegoś posta? Za jakiś nie czas? wiem? To zależy od ludności. Trzeba zacząć od tego, że większość Polaków jest ogłupiona, i, i takie rozmowy jak nasze, mimo że powołujemy się tutaj na źródła bardzo solidne, nazywają nas oszołomami, teoretykami spiskowymi, tak jak ich zaprogramowa, zaprogramowała telewizornia. Trzeba od tego zacząć od edukacji. Nic nie zrobimy, jeśli większość społeczeństwa jest bierna, albo jej zwisa, albo nie wie. Ale to jest za głupio, żeby się dowiedzieć i za leniwa. Ja sam muszę przyznać, że ja sam osobiście się zastanawiam na taki nad losem Polski w tym wszystkim. Jeżeli faktycznie mamy do czynienia z kurczeniem się gospodarki, a na to wygląda, że mamy, bo jest to z tego, co mi wiadomo, część polityki zrównoważonego wzrostu, no to wydaje mi się, że coraz więcej ludzi po prostu będzie... To jest polityka zrównoważonego upadku, nie wzrostu. Nic nie rośnie w Polsce. Rośnie korupcja, rośnie zniewolenie, rośnie e, zubożenie, rośnie bezrobocie. Co rośnie w Polsce? Rośnie totalitaryzm. Proszę mi powiedzieć, co rośnie w Polsce. Ja mówię o polityce z, zrównoważonego wzrostu, ponieważ jest to... To nie ja wymyśliłem tę sentencję. Jest to. Tak, ja wiem! Tak. Ale proszę, proszę zauważyć, jak elity manipulują słowami i, i robią nam w mózgach wodę samymi pojęciami. To jest polityka niezrównoważonego i nie wzrostu. To jest polityka upadku, zniewalania, spadlania ludzi. I moralnie, i fizycznie, i mentalnie, i religijnie. Jakąkolwiek weźmiecie Państwo dziedzinę, zaczniecie analizować, wszędzie to się dzieje. No to jest dosyć I żeby to tutaj... przestać, trzeba zacząć rozumieć, co się dzieje. Ze zrozumienia wynika akcja. Tak było w pandemii tak zwanej gripnej, świńskiej grypy w 2009. Na początku ludzie stukali się w czoło o czym my mówimy, jaka broń biologiczna, jakie przymusowe szczepienia. Potem się okazało, że to wszystko była prawda. Jak się ludzie dowiedzieli, zaczęli protestować. Niemcy, Francuzi, Amerykanie, no i guzik elity zrobiły. Tylko się ośmieszyły i obnażyły jeszcze bardziej swoje plany. a Spowodowały to, że dziś, porównanie z 2009, o wiele więcej ludzi nie chce brać szczepionek, bo po prostu im nie ufa. Nawet jak jakieś są, powiedzmy, korzystne dla zdrowia dorosłego czy dziecka, ludzie nie mają zaufania. Same elity wytworzyły taką sytuację. Ludzie widzą, co się dzieje i tracą zaufanie do elit i do tego, co elity nam robią. Panie Piotrze, a mógłby pan jakiś, podać jakieś takie tutaj na antenie jakieś konkretne przykłady depopulacji, z którymi pan się zetchnął. Przypomijając Boga, no. bo ja podam linki oczywiście, tylko tak, żeby słuchacze mieli możliwość... No, dam, dam przykład bardzo byłwersujący. Fundacja Rockefellera, kluczowa w rozwoju odludniających, sterylizujących szczepionek od ponad lat ostatnio wspiera pracę nad rozwojem bawełny genetycznie modyfikowanej. Tu nie chodzi o bawełnę, żeby było więcej odzieży, ubrań, żeby ludzie nie marzli i ładnie wyglądali. Tylko o nasiona tej bawełny, proklamowane jako zbawienie, wybawienie ludzkości od głodu. Nie pszenica, nie ziemniaki, nie ryż, tylko właśnie bawełna. Dlaczego? Bo w nasionach bawełny jest toksyna, która powoduje bezpłodność. Najsilniejsza toksyna jaka jest ubezpładniająca. I tu nie chodzi o zażegnanie e, widma głodu, bo w tej chwili można z powodzeniem zażegnać to widmo, gdyby była wola polityczna ueli. Tu chodzi o rozprzestrzenianie po całym świecie żywności, która zawiera w sobie tą e, ksynę powodującą bezpłodność. Bardzo silną toksynę ubezpłodniającą. I ja poślę linka na to. Poślę również linka na e, genetycznie zmodyfikowaną kozę, która wytwarza mleko z, z jakąś tam szczepionką. Nie pamiętam jaka szczepionka, ale na pewno nie szczepionka dla naszego dobra, tylko też, żeby powodować choroby i prawdopodobnie bezpłodność. To sobie Państwo doczytacie sami w artykule. Ja, ja chyba na pana blogu zdaje się czytałem, że żeby nie, nie pokręcić, że były robione jakieś testy na bezdomnych w Grudziądzu, tak? W szczepionek. Mógłby pan coś o tym powiedzieć? Więc przed wybuchem lipnej pandemii świnioka w 2009 były nagłośnione przypadki chyba ponad 20 zgonów bezdomnych w Grudziądzu. Ja podejrzewam, że takie testy, zgony były... Po testowaniu szczepionki, nie pamiętam jakiej, bodajże na grypę, na tych bezdomnych ludziach, za 5 zł oni się zgadzali i, i pokrycie dojazdu do, do miejsca szczepienia, oni się zgadzali zaszczepić się trucizną, jak się okazuje, ludobójczą. No i tak się... właśnie działają te koncerny farmaceutyczne, wybierają, e, najbardziej bezbronnych ludzi, żaden polityk czy, czy wysokiej klasy mecenas w Polsce nie zgodziłby się, żeby jego rodzinę czy jego dzieci posłać na, na testy szczepionek, które po pierwsze nie mają żadnego naukowego uzasadnienia, są przeciwne naturze człowieka i zdrowiu. Na przykład dr Wakefield bardzo dużo o tym pisał. W Polsce przekazują to profesor Majewska i dr Jaśkowski, Członkowie elit nie zgodziliby się, żeby oni sami czy ich rodziny zostały poddane szczepieniom niewiadomej, niewiadomego pochodzenia szczepionki bez żadnego uzasadnienia naukowego, bez dowodu na bezpieczeństwo i skuteczność, dlatego wybierają ludzi bez, bezbronnych. Biedotę w trzecim świecie, bezdomnych w Polsce. Czyli, czyli tak, ja rozumiem, że mamy, mamy tą fundację Rockefellera i Bawełnę. Yy, mamy tych bezdomnych w Polsce, którzy dostali tę szczepionkę. I, a, ale pan dużo pisze w swoim blogu na temat tej grypy. Przynajmniej pan pisał ze swojego czasu. Yy. Pisaliśmy z Markiem Podleckim od lipca... Do grudnia 2009, ponieważ była, była kampania elit e, wymuszenia obowiązkowych szczepień na ludności prawie całego zachodu i dużej części trzeciego świata, e, niektóre kraje zorientowały się, na przykład Indie, także tam by im się nie udało. Jeden miliard ludzi by się ocalił. Dlatego pisaliśmy wtedy na temat grypy, ale to jest problem o wiele szerszy i ja go kontynuowałem. Kontynuuje w ramach ogólnej edukacyjnej, antysystemowej tematyki moich blogów. To jest jeden z wielu podtematów, którym się zajmuję. Zresztą wystarczy wejść na moje blogi i poczytać tytuły, zobaczycie Państwo ile jest draństwa nie tylko w szczepionkach i nie tylko grypowych. Czyli jakie to są na przykład jeszcze, bo mamy tą, co mamy tą grypę, tak? Że... No wymienił pan tutaj grupy poszkodowane, polskich bezdomnych i coś tam jeszcze pan poda. Czy znaczy ja rozumiem, że pan... Bill, że... Gates, Bill Gates ma ogromną fundację, niby z pieniędzy z jego biznesu komputerowego, nie wiem... Rockefeller na pewno nie ma z, z takich źródeł, tylko ma z banksterskich pieniędzy. Więc ci ludzie e, mają fundacje, które e, popierają badania i programy odludniające i ludobójcze. Ofiarami e, takich programów były na przykład tysiące, jeśli nie miliony ludzi w krajach trzeciego świata, w rozmaitych krajach, gdzie e, wprowadzano te szczepionki sterylizujące, wprowadzające choroby i tak dalej. Ale na, na jakiej podstawie to zostało wprowadzone tam? No, na podstawie fałszywej. Zawsze jest dla dobra ludzi. Czyli... A jak ktoś jest niewyedukowany, biedny, potrzebuje 5 zł, a tam igłę mi wbiją, coś tam wstrzykną, co mi tam. No i umarł facet. Ponad 20. Tylko w Grudziądzu. A kto wie, gdzie jeszcze to robili? I na jakich grupach? I, na jak... I, i robią to również bez wiedzy pacjenta. Na przykład lekarze rozprowadzają tak zwane darmowe, promocyjne próbki leków pacjentom. To nie jest inicjatywa lekarza. On działa tutaj w jakiejś mniej czy bardziej um, zorganizowanej smowie z, z wielką farmacją. Rozdziela te, te próbki swoim pacjentom, potem obserwuje, jaki był skutek i raportuje. Wielka farmacja ma za frajer testy. No a tak, ile z nich to... się kończy chorobą i innym nieszczęściem? No ale to pałczo, pałczo. Ja byłem ostatnio u lekarza, i, mhm. i wlepił mi właśnie nawet dwa takie leki. Przyszedłem do domu, żona na to spojrzała, weszła na internet, a tam skutki uboczne, że głowa boli, <śmiech> i wyrzuciłem wszystko do śmieci. Znaczy rozumiem, że, że po prostu pan, pan uważa, że jest tak, że elity wprowadzają na świecie jakieś fałszywe pandemie, tak? Epidemie, grypy. A czy zostały robione jakieś badania, bo być może faktycznie jest tak, że jest jakaś pandemia albo epidemia, a jeżeli ludzie się przestaną chcieć szczepić, to po prostu mogą umrzeć, jeżeli to będzie prawdzi... pandemia albo epidemia będzie prawdziwa, tak? Więcej ludzi umiera od szczepionek. Zdrowy System immunologiczny człowieka, dobrze odżywionego, bezstresowego, bez tych wszystkich dodatków do życia, które nam dodają elity, jest w stanie przeciwstawić się każdej chorobie. Tak nas stworzył Bóg. Nie potrzebujemy żadnych szczepionek. Szczepionki są obce naszym organizmom i, i samej zasadzie istnienia życia. To sobie możecie Państwo poczytać. Doktor Majewska pisze, o, e, profesor Majewska pisze o tym, e, dr Wakefield na przykład jest wiodącym e, światowej sławy e, medykiem na ten temat, jest mnóstwo innych publikacji. Ostatnio jest bardzo króciutki i przystępny artykuł, który przetłumaczyłem też pośle linka. Elity wykorzystują te preteksty do realizacji swoich planów udupienia nas, kontroli nad nami i zmniejszenia naszej liczby. Wspomniał Pan o pandemii grypy. Tak. Jest udowodnione, że to było oszustwo, Nawet z naciąganymi przypadkami, które były Katarem po zjedzeniu lodów w USA, nawet z tymi naciąganymi przypadkami statystyki z tej pandemii, czyli epidemii o globalnym zasięgu są niższe niż od zwykłej sezonowej grypy. Proszę sobie wyobrazić, a jednak elity miały czelność nam wciskać, że istnieje pandemia. Czy potrzeba lepszego dowodu na spisek? No rozumiem, ale... Czy... Nie tylko grypa. Ja współpracowałem, byłem z zastępcą naczelnego redaktora Infonurtu i Wiru, polskojęzycznego magazynu za polską racją stanu w Kanadzie, który został zniszczony przez służby, oba magazyny. I konikiem naczelnego redaktora było śledzenie tych sztucznych zaraz tocznych wirusów z laboratorium. Co drugim numerze miał artykuł o czymś nowym? To się w pale nie mieści. A ostatnio Ola Gordon przetłumaczyła artykuł, bardzo dobry artykuł, o tym, jak spreparowano wirusa AIDS. No właśnie, może pan coś o tym powie. W laboratoriach rządowo-wojskowych w USA. Zaczęli od tego, że mieli program. Opracowania wirusa rakotwórczego. Udawali, że chodzi o zaopatrzenie laboratoriów badawczych w komórki rakotwórcze czy coś takiego do badań nad zwalczaniem raka, a chodziło o, o opracowanie szczepionki ze środkiem rakotwórczym. Te eksperymenty spaliły na panewce, były rozgłoszone, program był rozgłoszony przez Nixona, i tak dalej. Pracowano wiele lat na tym w laboratoriach wojskowych i, i rządowych w USA i nie udało się. Zabito, wyniszczono przy tym tysiące małp naczelnych, a dlatego szympansy są teraz zagrożone, zagrożonym gatunkiem. Wypuszczano ze środowiska zakażone małpy, transportowano je do laboratoriów na całym świecie. Mimo to eksperyment się nie udał. Szczepionki takiej, naukowcy zgodnie może jak uczciwi, nie da się zrobić. A czy, czy ja dobrze rozumiem? No bo... więc, ponieważ program miał doświadczenie biologiczno-medyczne, chemiczne, wakcynologiczne, wykorzystano ten potencjał i opracowano wirusa AIDS, ta małpa. I tego wirusa następnie wstrzyknięto w programach zmyłkowych, że to niby chodzi o, o, o, o wirusa zapalenia wątroby, wstrzyknięto gejom w wybranych środowiskach w USA, bodajże Nowy Ją York, York, San Francisco i Los Angeles, o ile pamiętam. Pośle linka to sobie państwo doczytacie. I od tego zaczęła się epidemia, epidemia AIDS-a. W mediach podawana, jak to nie wiadomo skąd przyszła, z Afryki gdzieś, bo to rozwiązły, ludzie tam, spółkują z małpami i tak dalej. I, i, i tak się zaczął AIDS no i elity udają, że walczą z tym teraz przecież chronią oni przecież gejów nie wolno nic na, na homoseksualistę powiedzieć, bo to jest y y y ksenofobia i tak dalej nietolerancja a sami co zrobili z kurczybyki? no jest to, jest to dosyć y y y przerażające wizja, to, co pan mówi, że wirus AIDS był sztucznie spryporowanym z, z wirusem. Y, ja przyznam szczerze, że mi ciężko dojść do, do ładu z taką informacją, że tak, że tak było. Ale proszę pana, to jest, to jest peska w porównaniu z wirusem świniaka, świńskiej grypi AH1N1 2009, który udowodniono był bronią biologiczną Zaplanowano do przymusowego zaszczepienia większości ludzkości. Epidemia, sztucznie wywołana epidemia AIDS przy tym to jest nic. Gdyby doszło do przymusowych, powszechnych szczepień w 2009, już dziś byłoby prawdopodobnie więcej ofiar niż przez cały okres niszczycielskiej działalności AIDS-a. A wie Pan, jakie co to miałoby wywołać? To jest te szczepionki dokładne? Czy to by były choroby, na które ludzie zapadają po takich szczepionkach? Czy, czy, czy po prostu... Więc się okazuje, że ludzie zaszczepieni w 2009, tą właśnie szczepionką, tymi szczepionkami przeciw śliskiej grypie, oni najbardziej potem chorowali na grypy. Jest mnóstwo zatajonych przypadków, bardzo ciężkich powikłań i zgonów. Krótce po szczepieniu w 2009. A co do zaszczepili bardzo niewielki ułamek ludności, a gdyby zaszczepili tak, jak planowali. I są również teorie, że to była broń wektorowa, to znaczy taka broń, która nie działa od razu, tylko potrzebuje potem drugiego bodźca, na przykład drugiej szczepionki albo jakiejś zmiany w środowisku, na przykład wypuszczenia innego wirusa, czy, czy opryskania jakimiś chemikaliami, także wirusami z Nie wiemy dokładnie, co było planowane, ale prawdopodobnie mogła to być broń wektorowa. Częściowo działała od razu, jak widać z tych przypadków zatajonych, powikłań i zgonów. A jeśli planowali tak powszechne szczepienia na całym globie, to z powodzeniem można teoretyzować, że była to broń wektorowa, biologiczna, zaplanowana na działanie później, żeby nie było podejrzeń, że o, to przez te szczepionki z 2009. A jak działa skażenie radioaktywne? Wybuchy reaktorów w Fukushimie były w 2011, w marcu. Skażenie radioaktywne Rozeszło się po całej, co najmniej półkuli północnej, tak jak po Czarnobylu i będzie działać nie przez dziesiątki, nie przez setki, tylko przez tysiące lat. Bo niektóre izotopy mają okres półtrwania, tysiące, dziesiątki tysięcy, nawet miliony lat, Uran, jeden z izotopów uranu. Przez ten czas ilość szkodliwej, szkodliwych izotopów się zmniejsza według prawa półtrwania ale nawet po dziesięciokrotnie po okresie 10 razy okres półtrwania. Powiedzmy, jakiś izotop ma okres półtrwania pół roku razy 10, jest 5 lat, w dalszym ciągu parę czy kilka procent tego izotopu jest w otoczeniu i w dalszym ciągu działa. Każde napromieniowanie akumuluje się skutki się akumulują w człowieku. Nie ma tak, że a, wdychnąłem coś tam, dwa lata temu to już było, to już nieważne. Nie, to jest zanotowane w organizmie. Następne dawki nakładają się na to, kumulują się. Im dłużej żyjemy w środowisku skażonym i im bardziej jest ono skażone powiedzmy z racji odległości od Fukushimy czy, czy rejonu charakteru regionu, na przykład deszczowy, więc więcej wypłukuje się z izotopów z atmosfery, tak jak tutaj, gdzie mieszkam te, na wybrzeżu Pacyfiku w Kanadzie, tym więcej akumulujemy i tym większe będą skutki długoterminowe. Rak, rak tak. nie objawia się od razu. Najw, najwcześniej objawia się rak ciałek krwi, krwinek, to jest białaczka, już w, w kilka miesięcy po, po o, napromieniowaniu, czy wdechnięciu, czy spożyciu pyłków radioaktywnych. Zwykle rok do, do dwóch lat. Inne typy raka 5 do 20 lat i dłużej, aż do końca życia jesteśmy zagrożeni powstaniem raka właśnie z tego napromieniowania, z tych drobinek radioaktywnych, które pobraliśmy do wewnątrz organizmu. A jak to jest właśnie z rakiem? I nie, muszą, nie muszą się tłumaczyć za 20 lat, dlaczego jest wzrost ilości przypadków raka. Oni mówią, że to jest choroba cywilizacyjna. Bzdura! Wszystko ma swoją przyczynę. Duża część zachorowania na raka jest spowodowana wzrostem i ciągłą obecnością radioaktywności, pyłków radioaktywnych w naszym otoczeniu. Czyli uważa pan, że rak nie jest chorobą cywilizacyjną, tylko y, czymś y, związanym z... Chorobą wywołaną przez elity. Czyli rak jako rak choroba. Rak jest uleczalny. Rak jest uleczalny według pana, tak? Rozumiem? Rak jest uleczalny metodami naturalnymi, nie takimi jak oni forsują. Te mhm. metody, które forsują elity są specjalnie zaplanowane procesy i, i metody. Żeby nie wyleczyć raka, żeby pogorszyć. Pacjenci, którzy nie idą na chemoterapię, mają szansę przeżyć, jeśli leczą się inną metodą. Natomiast ci, którzy pójdą na chemoterapię, zwykle po iluś tam miesiącach umierają. A jak jest, a jak jest AIDS w takim razie? Czy uważa pan, że też jest chorobą wyleczalną? Która choroba? AIDS. Wirus AIDS? Tak. Nie wiem, nie wiem, czy jest uleczalną ale jest na pewno wprowadzoną sztucznie. Więc jeśli dojść do mechanizmów działania, rozprzestrzeniania się i wprowadzania sztucznie do naszego otoczenia i, i w nasze organizmu, to na pewno się znajdzie metoda zapobiegawcza. A jakie jest zanieczyszczanie na wody albo jedzenia? Wie pan coś o tym, o takich rzeczach? To jest mnóstwo rzeczy. Fluorydyzacja wody. Dodawanie fluoru niby dla dla dezynfekcji. Fluor dodawano do nie wiem, czy wody czy pożywienia więźniom w Oświęcimiu czy w innych obozach dla testowania wpływu na, na mentalność i na, na nastrój człowieka. Człowiek, któremu podaje się fluor jest bardziej obojętny, bardziej pasywny. Aspartam, słodzik Aspartam teraz zastępują innymi markami, na pewno nie lepszymi. Występuje we wszystkich lemoniadach, napojach, coca colach nawet w wodach mineralnych. Przeczytajcie Państwo nalepki na wodach mineralnych w Polsce. Dlaczego zawiera Aspartam? Przecież go nie ma w naturze. Jaka to woda naturalna, mineralna? Aspartam też szkodzi. Szkodzi, nie pamiętam czy, czy fizycznie, ale na umysł na pewno. Zresztą, znajdziecie Państwo artykuły. E, otworzyłem pod stronę Antykodeks, znaczy odtrutka na Kodeks Alimentarius. I tu ciekawa dykresja, Kodeks Alimentarius opracowywał już koncern IG Farben w III Rzeszy. Teraz kontynuują. Więc otworzyłem pod stronę antykodeks o zdrowie naturalnie, gdzie zbieram, gromadzę różne artykuły, między innymi o Aspartamie. Możecie sobie Państwo poczytać. Wystarczy w wyszukiwarce, jak wejdziecie na, na stronę, pisać Aspartam i to prowadzi Was do artykułów na temat Aspartamu. I tak samo możecie robić z innymi słowami kluczowymi. No tak, ale z drugiej strony te, te przecież pożywienie... I te napoje są poddawane kontroli, prawda? Się Ale kontrola jest w rękach elit. Mhm. Jest pełna artykułów, które znów zbieram, mówiących o tym, jak skorumpowane, jak skorumpowana jest biurokracja rządowa przez właśnie wielką formację koncerny te agrobiznesu i produkcji niezdrowej żywności, jak są skorumpowane, jak pracują dla koncernów przeciw naszym interesom. Także nie liczcie Państwo na ochronę rządu. Widzicie, co rząd robi. W wielu innych sprawach nie mówimy o zdrowiu. Śledztwo smoleńskie, czy walka z bezrobociem, czy, czy służba zdrowia w Polsce, czy edukacja, czy mieszkania. Dobrze, myślę, że będziemy zbliżali się do końca, do końca naszej audycji. Chciałby Pan coś jeszcze dodać od siebie? Ja poślę najważniejsze linki od tego państwo startujecie, jeśli ktoś nic nie wie. Obawiam się, że Prison Planet, polski oddział, że materiały oglądają tylko ludzie, którzy już wiedzą coś o spiskach i chcą się więcej dowiedzieć. A miejmy nadzieję, że to właśnie oni będą szerzyć słowo do tych nieuświadomionych jeszcze i dlatego najbardziej bezbronnych. Dobrze w takim razie ja bardzo dziękuję za wywiad. Ja również dziękuję i do usłyszenia. Do usłyszenia dziękuję.